Henryk I Brodaty i Henryk II Pobożny, ojciec i syn Książęta Śląscy, to bohaterowie audycji, wnuk i prawnuk Władysława Wygnańca, prawnuk i praprawnuk Bolesława Krzywoustego, uczestnicy bratobójczej walki o władzę podczas rozbicia dzielnicowego monarchii piastowskiej, jak zapisali się w historii jaka była ich wizja Polski. Zdaniem profesora Jerzego Strzelczyka cała linia Piastów Śląskich żyła w poczuciu krzywdy, jaką wyrządzono Władysławowi Wygnańcowi. To właśnie jego Bolesław Krzywousty, twórca ustawy sukcesyjnej zwanej Testamentem, wyznaczył na prawowitego princepsa, seniora z władzą zwierzchnią nad pozostałymi książętami. Władysław został jednak pozbawiony tego przywileju przez młodszych braci. Stąd wynikły ambicje zjednoczeniowe jego wnuka Henryka Brodatego. Henryk był uczestnikiem zjazdu książąt piastowskich w Gąsawie w 1227 roku, gdzie omal nie stał się ofiarą bratobójczego zamachu. Wcześniej z księciem zwierzchnim Polski Leszkiem Białym i księciem wielkopolskim Władysławem Laskonogim zawarł sojusz, który umożliwił podejmowanie ogólnopolskich akcji politycznych. Czy był bliski zjednoczenia Polski, skoro scalił znaczną jej część, znaczną część wielkopolskiej, o polskie Małopolskę? Realizując politykę rozwoju gospodarczego sprowadził niemieckich kolonistów na Śląsk, co nie wszystkim się podobało. Popadł także w konflikt z kościołem. Z Jadwigą, księżniczką niemiecką, późniejszą świętą miał kilku synów. Jego jedynym dziedzicem został Henryk II Pobożny, po śmierci starszych braci. Czy Henryk Pobożny radził sobie z piastowskimi konkurentami? Czy jego poparcie opozycji przeciwko cesarzowi niemieckiemu Fryderykowi II mogło ściągnąć na Polskę najazd Mongołów? Już współcześnie oskarżali cesarza o sprowadzenie tego kataklizmu na swych przeciwników politycznych. Henryk II Pobożny zginął w bitwie pod Legnicą w kwietniu 1241 roku, co odbiło się echem w całej Europie i zapewniło mu pośmiertną sławę tego, który zginął męczeńską śmiercią w walce z poganami.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 Pozostajemy w tym okresie bardzo, bardzo burzliwych dziejów w Polski Piastowskiej, czyli w okresie rozbicia dzielnicowego. Nic się nie zmieniło. Cały czas trwa bratobójcza walka o władzę. Czy rzeczywiście jest jakiś cień nadziei światełko w tunelu, że znajdzie się książę, który będzie chciał wrócić do czasów, kiedy Bolesław Krzywołsty zjednoczył ziemię piastowskie? Myślę właśnie o Henryku I Brodatym. Czy to za dużo powiedziane? Sądzę, że Henryk Brodaty wykazał tyle umiejętności, zdolności, zapobiegliwości jako gospodarz swojej dzielnicy na Śląsku i jednocześnie realizator pewnego programu, który wydaje się spójny, stopniowo, konsekwentnie powiększać panowanie swojego rodu, tej właśnie najstarszej linii dziedziców Bolesława Krzywoustego, by przywrócić to, co Bolesław Krzywousty w istocie zamierzył, a więc tę senioralną pozycję, najstarszej gałęzi jego spadkobierców, a więc rodowi Władysława Wygnańca, którego wnukiem był właśnie Henryk Brodaty, syn Bolesława Wysokiego, księcia wrocławskiego. Henryk Brodaty urodził się, nie wiemy dokładnie nawet kiedy, bo nie był pierwszym synem, był trzecim może synem dopiero z kolei swojego ojca, a więc nie zanotowano tak wyraźnie daty jego urodzenia. To był może rok 1162, a może dopiero 1170. Wiemy na pewno, że obejmuje dziedzictwo po swoim ojcu, Bolesławie Wysokim, także zapobiegliwym i dalekowzrocznym księciu, który panował nad Wrocławiem, nad rdzeniem ziemi śląskiej, dolnośląskiej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. W roku 1202, a więc dokładnie wtedy, kiedy Mieszko Stary umiera w Krakowie, Henryk Brodaty jest już wtedy dojrzałym, zwłaszcza jak na ówczesne standardy, człowiekiem co najmniej 30-letnim czy trzydziestoparoletnim, 30 kiedy obejmuje pełnię władzy w swoim księstwie. Naturalnie zaczyna odgrywać od razu wtedy, czyli od 1202 roku, czołową rolę w tych rozgrywkach o tron krakowski i o przyszłość całego dziedzictwa piastowskiego. Ale to, co charakteryzuje jego udział w tej rozgrywce, to właśnie brak zaślepienia tym jednym celem, że tylko Kraków się liczy. Ponieważ Henryk Brodaty w pewnym sensie największe zasługi kładzie jako inicjator kolonizacji ziem polskich. Oczywiście kolonizacji nie w tym sensie XIX-wiecznym, kiedy to imperia europejskie kolonizują, podbijają kraje w Azji i Afryce, ale kolonizacji w sensie dobrowolnego osiedlania osadników najczęściej z krajów niemieckich i z Walonii, czyli z części dzisiejszej Belgii, która to kolonizacja przyczynia się bardzo do podniesienia cywilizacyjnego, ekonomicznego ziem, na których osadza ich książę, w tym przypadku Henryk Brodaty. On inicjuje pierwsze lokacje miast, czyli nowoczesny sposób organizowania. Wspólnot Miejskich dający początek w przyszłości także samorządowi miejskiemu i innym nowoczesnym rozwiązaniom bardzo ważnym dla rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich. Ale nie tylko to jest ważne. Ważne jest to, że łączył tę rolę Henryk Brodaty z bardzo twardą, konsekwentną i skuteczną walką o zachodnie rubieże dziedzictwa piastowskiego. To jest o tyle ważne, że historiografia niemiecka, zwłaszcza w XIX wieku, aż do czasów Adolfa Hitlera, starała się zrobić z Henryka Brodatego wzorowego Niemca. Cóż, urodził się z matki Niemki, żoną Bolesława Wysokiego, drugą żoną Bolesława Wysokiego była Krystyna, o której niewiele wiemy, poza tym, że była córką jednego z grafów środkowo-niemieckich. Żonę Henryk Brodaty miał także niemieckiego pochodzenia, księżniczkę z możnego rodu hrabiów Andeks. Bardzo, powiedziałbym, rozgałęzioną w swoich stosunkach matrymonialno-dynastycznych w ówczesnej Europie Środkowej. Ale przecież jednocześnie ten sam władca konsekwentnie walczy o to, ażeby klucz do ziem piastowskich lubusz, najważniejszy gród nad Środkową Odrą nie wpadł w ręce sąsiadów niemieckich, czy to arcybiskupstwa magdeburskiego, czy to margrabiów z dynastii Wettynów, czy to marchii wschodniej. I to nawet w takich sytuacjach, kiedy musi wycofać się z walki o Kraków, bo Lubusz jest zagrożony, Henryk Brodaty nie ma wątpliwości. Lubusz jest ważniejszy, granica jest ważniejsza, ta granica wspólnoty piastowskiej, bo czy w Krakowie na razie będzie panował Leszek Biały, czy Konrad Mazowiecki, czy sam Henryk Brodaty, to jest rzecz, która później może się zmienić korzystnie dla Henryka Brodatego. Ale granicy całej wspólnoty piastowskiej trzeba pilnować. Tutaj Henryk Brodaty jest niezwykle konsekwentny i skuteczny właśnie w tym odbijaniu za każdym razem, kiedy zostaje zagrożona ta zachodnia granica, owej granicy z rąk sąsiadów niemieckich. Ale w historiografii pojawia się taki zarzut, że sprowadzając kolonizatorów z Niemiec, Henryk Brodaty w zasadzie germanizował swoją dzielnicę, jeżeli wtedy to słowo było znane, germanizacja. I w zasadzie można nazwać go bohaterem cesarstwa niemieckiego, a nie piastem, który dba o interesy monarchii piastowskiej. Gdyby Henryk Brodaty osadzał swoich kolonistów z myślą o tym, żeby nieść kulturę niemiecką, jako wiodącą kulturę, używam celowo pojęć, które pojawiły się w wieku XIX, w czasach kultur Kampfu, w czasach Bismarcka, to wtedy moglibyśmy przyznać rację temu prowokacyjnie przez panią redaktor sformułowanemu oskarżeniu. Ale oczywiście nic takiego Henryk Brodaty nawet nie mógł mieć na myśli. Ci koloniści nie nieśli ze sobą żadnej kultury niemieckiej. Takiej jednolitej kultury niemieckiej na pewno nie było, były pewne, powiedziałbym, wspólnoty polityczne zorganizowane wokół władztw, książąt czy arcybiskupów, które realizowały pewną politykę rywalizującą z Piastami. W tym sensie mówiłem o władztwach niemieckich, które starają się zawładnąć Lubuszem, ujściem Odry, rozwinąć wpływy na terenie Pomorza Zachodniego. Nie ma mowy jeszcze o wspólnej, że tak powiem, kulturze niemieckiej, która chciałaby podporządkować sobie ziemie piastowskie i nie ma roli dla Henryka Broda, tego jako kogoś, kto, czy któregokolwiek z innych książąt piastowskich w tym momencie, kogoś, kto by chciał taką, powiedziałbym, kulturę wyższą, jako wyższą zaakceptować. To rzeczywiście z czasem ten problem powstanie, problem konfliktu między mówiącymi po niemiecku w takim czy innym jego dialekcie osadnikami, zwłaszcza w miastach, gdzie było ich więcej, a ludnością przeważającą wokół tych miast mówiącą po polsku. Tyle tylko, że to przecież od siły, od wigoru tej ludności polskiej, zdolności do wypracowania własnej kultury zależało, która z tych grup osiągnie przewagę ludnościową, bezwzględnie miała przeważająca ludność mówiąca po polsku. Natomiast te dziesiątki tysięcy, bo w ciągu XIII wieku można szacować, że na terenie całej ziemi piastowskiej może nawet do 100 tysięcy osadników przybyło. Nie tylko z krajów niemieckich, jeszcze raz to powtórzę, ale w przeważającej części z krajów niemieckich. A więc w czasach Henryka Brodatego mogło to być najwyżej kilka tysięcy, może do kilkunastu tysięcy osadników. Na kilkaset tysięcy mieszkańców tych ziem, nad którymi Henryk Brodaty ostatecznie zdobył panowanie. To nie była rzecz, która mogła zmienić od razu oblicze tej ziemi i przekształcić ją w ziemię niemiecką. Chodziło o podniesienie poziomu ekonomicznego, a raczej o coś, co da się jeszcze prościej wyrazić. O to, żeby książę miał więcej dochodu ze swojej ziemi. Bo oczywiście mądre jej zagospodarowanie powoduje, że wzrastają dochody księcia. A ten książę był wzorcowym przedstawicielem Władcy autokratycznego, który chciał rządzić sam, mieć jak najwięcej narzędzi tej władzy i który wierzył, że najlepiej potrafi ją spożytkować dla dobra swojego rodu, w pewnym sensie całego rodu piastowskiego. Stąd właśnie upór w bronieniu zachodniej granicy władztwa tego piastowskiego rodu. Dodać warto może jeszcze o dwóch cechach Henryka Brodatego. Ów autokratyczny sposób sprawowania władzy kłócił się naturalnie z tą wizją Rzeczpospolitej, w cudzysłowie albo nawet bez cudzysłowu już można to powiedzieć, jaka rozwijała się w Krakowie wśród panów małopolskich w nawiązaniu do tej wizji mistrza Wincentego w jego kronice nakreślonej, że władca jest jednak skrępowany prawami, że musi porozumieć się z reprezentacją społeczeństwa, czyli z możnymi. Henryk nie bardzo chciał się nagiąć do takiego sposobu i to utrudniało mu drogę do Krakowa. Przykładem powiedziałbym najbardziej drastycznym różnic, jakie tutaj występowały między Henrykiem Brodatym a władcami, którzy podporządkowali się tej wizji Rzeczpospolitej, może być rok 1228, kiedy to po śmierci Leszka Białego, Władysław Laskonogi, wystawia przywilej w cieni. Przywilej bardzo ważny w naszej historii. Niektórzy porównują go do wielkiej karty swobód, jaką kilkanaście lat wcześniej wystawiono w Anglii i do złotej bulli wolności wystawionej na Węgrzech w tym czasie, bowiem przywilej z cieni gwarantował wszystkie prawa poddanych. Nie mógł ich naruszać, książę i obiecywał także rządzić w porozumieniu z baronami i panami księstwa, prawda? czyli z możnymi, nie sam, tylko w porozumieniu właśnie ze swoistą reprezentacją społeczną. Dokładnie w tym samym momencie ma miejsce taki oto incydent na dworze księcia Henryka Brodatego na Śląsku. Jego najbliższy współpracownik, kanclerz, Wierny sługa i jednocześnie potężny Pan na Śląsku musi błagać go na kolanach, dosłownie w takiej pozycji, o to, ażeby książę zgodził się łaskawie na ufundowanie przez owego kanclerza wyłącznie ze środków tego kanclerza, klasztoru na Śląsku. I Henryk Brodaty odpowiada wtedy, żeby sobie kanclerz nie myślał, o wszystkim w moim księstwie decyduje, moje chce albo nie chce jako księcia Nostrum. Velle well nostrum nolle. A więc, co zechce książę albo czego nie zechce, to jest prawem. Ostatecznie zgodził się na fundację owego pokornego kanclerza, ale tylko na tej zasadzie, że w nowo założonym klasztorze będą się modlić o zdrowie Henryka Brodatego jako fundatora. To pokazuje sposób widzenia władzy książęcej przez Henryka Brodatego. Ale to, że ta władza tak właśnie sprawowana mogła przynosić. Pożytki władztwu Piastowskiemu także pokazuje jego energia działań na owej zachodniej rubieży. To jest druga kwestia, którą chciałem już na koniec odpowiedzi na to pytanie pani redaktor tutaj poruszyć. Otóż w swoich wyprawach za Odrę w pewnym momencie Henryk Brodaty zapędza się na teren dzisiejszego Berlina. Tam gdzie Teltow i Tempelhof. Tempelhof przypomnę najważniejsze lotnisko Berlina przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. Tam właśnie zakłada Henryk Brodaty komandorie templariuszy. Oczywiście nie jest to żadna walka z Niemczyzną, w drugą przesadę nie można popadać. Henryk Brodaty po prostu nie myślał kategoriami nacjonalistycznymi XIX-wiecznymi, ani polskimi, ani niemieckimi. Bronił dziedzictwa Piastowskiego, swojego dziedzictwa i chciał je rozszerzyć, zostawić doskonale z nim współpracującemu synowi, Henrykowi Pobożnemu. To była rzeczywiście wzorowa współpraca bez żadnych napięć między ojcem a synem. I to właśnie w imię tego dziedzictwa, które chciał przekazać Henrykowi Pobożnemu, poszerzał je, pilnował go także na tej zachodniej rubieży, w której sąsiadował z niemieckimi władcami Henryk Brodat. Czy prawdą jest, że Henryk Brodaty zabiegał o koronę królewską dla swego syna Henryka II Pobożnego? Są takie domysły historyków, ale jednocześnie są jasne przesłanki do stwierdzenia, że było to bardzo trudne. Z jednej strony Henryk Brodaty po śmierci Władysława Laskonogiego, która utorowała ostatecznie drogę Henrykowi Brodatemu do Krakowa, roku 1231. Od tego momentu jest już władcą nie tylko na Śląsku, ale również opiekując się na Śląsku Opolskim swoimi współdziedzicami całego Wielkiego Księstwa Śląskiego dziedziczonego po Władysławie Wygnańcu i jego kolejnych pokoleniach następców, rozszerzył swoją kontrolę od 1231 roku Henryk Brodaty na Małopolskę i zdobył także Wielkopolskę dla siebie, a raczej musiał walczyć wciąż jeszcze o nią, ale miał tutaj zdecydowaną przewagę z wciąż niepokornym Władysławem Odonicy, a więc duża część Wielkopolski, przejściowo nawet cała Wielkopolska, Małopolska i Śląsk. Trzy potężne dzielnice zjednoczone przez władztwo bardzo energicznego, mądrego, zapobiegliwego księcia. Czyż nie jest to moment dobry, żeby pomyśleć o koronie? Tak właśnie się wydawało, zwłaszcza, że korona była w skarbcu wawelskim. Korona Bolesława Szczodrego, nikt jej nie wywiózł. Wystarczyło tylko, to tylko niestety trzeba powiedzieć w cudzysłowie, Wystarczyło tylko zdobyć sankcje dla tej korony, dla tej koronacji papieża albo cesarza. Papież i cesarz znajdowali się wtedy w dramatycznym konflikcie. Z papieżem jednakże podzielił Henryka Brodatego konflikt z kościołem, a raczej z instytucją kościoła. Henryk Brodate był człowiekiem osobiście bardzo pobożnym. To wiemy nie tylko dlatego, że był mężem świętej, bo jego żona Jadwiga, nie tylko w hagiografiach, ale we wszelkich relacjach, jakie na jej temat do nas docierają, jawi się jako postać krystalicznie czystej, świętej osoby, ale także w sposobie postępowania ze swoimi krewnymi piastami, którzy nieraz traktowali go bardzo brutalnie, jak choćby Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty wykazywał no, daleko idącą powściągliwość. Jednak ten żyjący na pewno lepiej moralnie niż wielu innych książąt piastowskich w tym czasie władca skonfliktował się z kościołem w walce o wpływy, ponieważ jako autokrata nie chciał udzielać żadnych przywilejów kościołowi, żadnych immunitetów wyjmujących kościół spod absolutnej władzy książęcej i to wprowadziło go na tory konfrontacji z arcybiskupem gnieźnieńskim najpierw, a potem biskupem wrocławskim i doprowadziło do zupełnie paradoksalnej sytuacji, że w ostatnich latach życia Henryk Brodaty znalazł się pod klątwą, biskupią zatwierdzoną następnie przez legata papieskiego. Umierając w roku 1238, Henryk Brodaty był człowiekiem wyklętym przez Kościół. Jakkolwiek mąż świętej i ojciec dzisiejszego kandydata na ołtarza Henryka Pobożnego. Otóż ta właśnie sytuacja konfliktu z Kościołem walczącym o immunitety, o przywileje, których Henryk Brodaty nie chciał dać, sprawiła, że od papieża nie można się było spodziewać wsparcia dla korony, którą miałby dzierżyć czy to sam Henryk Brodaty, czy też przekazać ją synowi Henrykowi Pobożnemu. Z kolei cesarz Fryderyk II wiadomo było, że jest dysponentem, cesarz jako instytucja korony w pewnym sensie drugiej kategorii, mniej ważnej od tej papieskiej. A w dodatku niewątpliwie zdawał sobie sprawę Henryk Rodaty, Uwikłałaby go ta korona przyjęta w tym momencie z rąk Fryderyka II, nawet gdyby Fryderyk się zgodził na to, w stosunek dodatkowej zależności od władcy, który w jakimś sensie patronował zakonowi krzyżackiemu, który patronował rozmaitym innym poczynaniom nie tylko zakonu krzyżackiego, ale innych zachodnich i północnych sąsiadów Polski, które uszczuplały władztwo piastowskie. Tu jest pewnego rodzaju paradoks, bo przecież sam Henryk Brodaty pomagał sprowadzić zakon krzyżacki w 1226 roku na północne rubieże Mazowsza do walki z Prusami. On był głównym pośrednikiem dla Konrada Mazowieckiego w tych negocjacjach. Dziesięć lat później, kiedy zbliżał się do końca swojej drogi życiowej, Henryk Brodaty widział już jakim źródłem kłopotów stali się krzyżacy dla władztwa piastowskiego, że zdobywszy przywileje od papieża i od cesarza jednocześnie, zwłaszcza ten przywilej cesarski, sfałszowany przez krzyżaków i antydatowany na rok 1226, wystawiony w istocie w 1235 roku, dawał im, ich państwu tworzonemu Kosztem nie tylko podbijanych Prusów, ale także kosztem władztwa Piastowskiego, władztwa Konrada Mazowieckiego, możliwość stopniowego uszczuplania tego dziedzictwa, którego stróżem czuł się Henryk Brodaty, dziedzictwa Piastowskiego. To razem sprawiło, że choć być może marzył, choć może nawet rozpoczął starania, o których nic nie wiemy, ale mogły one mieć miejsce – o koronę królewską dla siebie czy dla swojego syna. Realnie Henryk Brodaty, mimo osiągniętej potęgi, wyjątkowego, powiedziałbym, statusu na ziemiach polskich, w ostatnich siedmiu latach swojego życia, od 1231 do 1238 roku, Henryk Brodaty nie mógł tego marzenia zrealizować. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa. Start w życie polityczne, w zarządzanie dziedzictwem swego ojca Henryka Brodatego. Henryk II Pobożny miał chyba idealny mimo wszystko. Szansa na zjednoczenie kraju rysowała się dobrze, w zasięgu ręki być może Henryka Pobożnego. Gdyby nie to, że nastąpił najazd Mongołów, który przyniósł straszne spustoszenie na ziemię piastowskie, a sam Henryk Pobożny zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku. Ja ciągle przypominam, że pan profesor nie jest miłośnikiem historii alternatywnej, co by było gdyby, ale czy rzeczywiście to był ten moment, idea Zjednoczonej monarchii Piastowskiej była w zasięgu ręki Henryka Pobożnego? Rzeczywiście może jest to chwila, żeby zastanowić się nad alternatywą w naszej historii. Wiemy jak dokonało się zjednoczenie po rozbiciu dzielnicowym. Dokonało się w oparciu o dziedzictwo tej wschodniej, powiedziałbym gałęzi dynastii piastowskiej. Tej, z której Leszek Biały, Konrad Mazowiecki się wywodzą, a przez Konrada Mazowieckiego jego wnuk Władysław Łokietek, później jego prawnuk, czyli Kazimierz Wielki, dokonają tego wielkiego dzieła zjednoczenia dużej części, nie całości ziem piastowskich. A gdyby tak właśnie w czasach Henryków Śląskich to dzieło przybliżyć do realizacji, gdyby ono się dokonało nie od Mazowsza, Kujaw i Krakowa, ale od Śląska. Czy wtedy mówilibyśmy o tym, że Śląsk odpadł od Polski już w wieku XIV, czy może gdyby Śląsk był rdzeniem zjednoczenia ziem polskich, tak jak na to zanosiło się w czasach Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego. Czy wtedy ta Polska byłaby inaczej, by tak rzec ulokowana geopolitycznie, bardziej zwrócona na zachód, mniej zorientowana na politykę wschodnią? To są pytania, które... Pozostają z nami, nierozstrzygnięte oczywiście, bo historia alternatywna nie ma rozstrzygnięć, ale pozwalają one nam uporać się z takim niemądrym założeniem, że Śląsk z góry był stracony dla Polski, że to już wszystko zostało przesądzone w momencie, kiedy Władysław, pierworodny syn Bolesława Krzywoustego został wydziedziczony przez młodszych braci z panowania w Krakowie, czy też usunięty od panowania w Krakowie, któremu się należało jako seniorowi. Nie, sto lat później po Władysławie Wygnańcu jego wnuk Henryk Brodaty był bliski tego, żeby z powrotem zjednoczyć ziemie piastowskie, nazywane przez nas ziemiami polskimi, pod jednym panowaniem wywodzącym się właśnie ze śląskiej gałęzi piastów. Było blisko, ale przyszedł najazd mongołów jak Boży, jak klęska żywiołowa, której nikt nie był w stanie przewidzieć, ani nikt nie był w stanie zatrzymać. Henryk Pobożny, syn Henryka Brodatego, jak już wspomniałem, był synem naprawdę wzorowym dla władcy tak energicznego jak Henryk Brodaty, ponieważ ani przez moment nie słyszymy o żadnym konflikcie, o żadnym domaganiu się wydzielenia jakiegoś fragmentu władzy jeszcze za życia ojca przez jego syna. Henryk Pobożny za życia Henryka Rodatego swojego ojca, zadowala się rolą znakomitego współpracownika w rozmaitych także konfliktach zbrojnych, wykazującego swoją przydatność w obronie tego dziedzictwa ojcowskiego i zdolność do jego poszerzania. I takie są też pierwsze miesiące jego panowania. Oczywiście musi wydzielić rządy nad dzielnicą opolsko-raciborską oddzielającą Śląsk, dolny od Krakowa prawowitym dziedzicom, swoim krewniakom na tym terenie, Mieszkowi Otyłemu przede wszystkim, ale utrzymuje władzę nad większością Wielkopolski, utrzymuje władzę nad większością Śląska, utrzymuje władzę w Krakowie. To w połączeniu także z bardzo brutalnym zachowaniem w tym samym czasie Konrada Mazowieckiego, który dokonuje kolejnego mordu, tym razem na scholastyku, czyli przełożonym szkół w Płocku, w stolicy Mazowsza księdzu Janie Czapli, no znów kompromituje się jako władca brutalny, jako władca nie liczący się z żadnymi skrupułami. To powoduje, że Henryk Pobożny utwierdza swoją rolę jako jedyny, można powiedzieć, nadający się do przejęcia całego dziedzictwa piastowskiego władca w tym momencie. Pilnuje Lubusza, pilnuje granicy zachodniej swojego władztwa. W momencie, kiedy dochodzi wieść o zbliżającym się najeździe tatarskim, ten najazd, przypomnijmy, właściwie od 1238 roku pustoszył już Ruś, a więc jego echa docierały do ziem polskich, a w 1240 roku, pod koniec tego roku, Batuhan, wnuk Dżingis Hana, postanowił zniszczyć Węgry w odwecie za schronienie, jakie królestwo węgierskie udzieliło innemu ludowi stepowemu, który Mongołowie chcieli zniszczyć połowcom. To właśnie było bezpośrednim powodem także uderzenia na Polskę, które Batuchan traktował jako uderzenie zabezpieczające, jako swego rodzaju dywersję, która miała uniemożliwić polskim książętom, Henrykowi Pobożnemu, przyjście na pomoc Węgrom. Wydzielił więc jeden Q-men, czyli oddział liczący 10 tysięcy jeźdźców do zaatakowania Polski w 1241 roku Batuhan i ten silny oddział niepowstrzymanym nurtem, można tak powiedzieć, zagarniał od Sanu kolejne ziemie Polski. Najpierw Małopolskę, gdzie w dwóch bitwach nie udało się zatrzymać skutecznie najazdu mongolskiego, by dotrzeć w końcu na ziemię śląską, gdzie cofał się Henryk Pobożny, licząc na Wzmocnienia zarówno z krajów niemieckich, jak też i z sąsiednich Czech. Groza zawisła nad całą Europą i była ona odczytywana w całej Europie wtedy, bowiem Mongołowie nie skrywali, że czują się władcami świata. Właściwie to, co dzieje się w Europie, o której dowiedzieli się stosunkowo niedawno, jest wyłącznie zaproszeniem do rozszerzenia tego panowania aż po ocean, czyli aż po atlantycki, jak my go nazywamy. Ta właśnie sytuacja została opisana bardzo dokładnie, nie tylko w późniejszych kronikach, no bo najdokładniej znaliśmy z Długosza, piszącego 250 mniej więcej lat po bitwie pod Legnicą, jak wyglądały te szczegóły najazdu mongolskiego ale także znamy ze źródeł współczesnych najazdowi mongolskiemu całą tę grozę i szczegóły najazdu mongolskiego. Jest takie jedno słowo, które pokazuje ogrom zniszczeń podczas tego pierwszego najazdu Mongołów. Otóż można by rzec, że kraj, w którym oni się pojawiali był obracany w perzynę, czyli w gruzy. Puszczany był z dymem. Pamięć o tych wydarzeniach pozostała na wieki w wielu pokoleniach Polaków. To jest bardzo ciekawy moment, bo... Najciekawsze źródło poznaliśmy bardzo niedawno. Okazuje się, że można jeszcze oczekiwać takich odkryć, źródeł do tej pory niefunkcjonujących w obiegu naukowym. W 1965 roku Uniwersytet Wiel kupił rękopis, gdzieś znaleziony w Niemczech, kroniczki, która opisywała podróż wysłannika papieskiego na dwór Hana Mongolskiego z 1245 roku. Jednym z owych wysłanników był skromny Franciszkanin z brzegu na Śląsku, którego znamy tylko inicjał C, C z brzegu. Spisał dokładnie tę trasę, sposób rozumowania Mongołów, ich obyczaje i przedstawił także bardzo dokładnie cztery lata wcześniejszy najazd na Polskę. Stąd wiemy, że prawdopodobnie Henryk Pobożny, nie został zabity bezpośrednio na polu bitwy, ale trafił do niewoli mongolskiej, kiedy nie doczekał się posiłków ze strony czeskich, kiedy te posiłki z krajów niemieckich okazały się szczupłe. Owszem było kilku rycerzy krzyżackich, kilku templariuszy, ale właściwie lider dynastii piastowskiej był skazany wyłącznie na siły polskie w tym starciu. A Mongołowie potrafili znakomicie wykorzystać swoje oryginalne techniki bojowania, nie tyle może broń chemiczną, jaką opisał Długosz w swojej relacji późniejszej, ale po prostu triki, podstępy takie jak zorganizowanie paniki, sztucznej paniki, która wpłynęła na postawę wojska polskiego i zagranicznego podlegnicą zgromadzonego, co zostało dobrze przedstawione w tych słowach. Biegajcie, biegajcie, jakie miał rzucić agent mongolski w szeregi rycerstwa polskiego, to biegajcie znaczyło oczywiście uciekajcie, że jakaś klęska już się tutaj dzieje. Tak upowszechniona panika w krytycznym momencie bitwy doprowadziła do załamania szeregów rycerstwa polskiego i do stwierdzenia, które także zostało zapisane jako w pewnym sensie drugie zdanie w polszczyźnie. Po księdze Henrykowskiej, która zapisała to piękne zdanie wypowiedziane przez męża do żony. Daj, ty odpocznij, a ja pomielę. Daj, ucija pobrusę, a ty pociwaj. To zdanie także ze Śląska pochodzące zostało zapisane w księdze Henrykowskiej jako pierwsze zdanie po polsku. A to biegajcie, biegajcie, to wezwanie, podstępne wezwanie do ucieczki i odpowiedź na to Henryka Pobożnego. Gorze nam się stało. A więc stwierdzenie, że grozi nam klęska, że gorzej nam się stało, że rzeczywiście to jest jakiś moment krytyczny, to jest trzecie właściwie zdanie, stwierdzenie, jakie w polszczyźnie znamy z kronik średniowiecznych. I rzeczywiście gorzej nam się stało, Henryk Pobożny, niezależnie od tego, czy tak jak opisuje długoż zginął od razu w bitwie, jego głowę odciętą nosili potem na wysokiej pice mongołowie w czasie oblegania grodów Legnicy czy też został ścięty już po bitwie przed obliczem wodza mongolskiego. W każdym razie zginął jego ciało bez głowy, zidentyfikowała księżna Jadwiga po szczególe anatomicznym, niezwykłym, mianowicie... E, Sześciu miało... palcach w lewej stopy. Tak, Henryk Pobożny miał sześć palców u lewej stopy, co potwierdziły badania już dokonane w XIX wieku szczątków Henryka Pobożnego. No a cóż, dzisiaj jest sługą Bożym, jest wszczęty od roku 2017 jego proces beatyfikacyjny. Równo zaczął się ten proces beatyfikacyjny 750 lat po kanonizacji matki Henryka Pobożnego, Jadwigi to było wielkie święto dla Polski Piastowskiej w 1267 roku, bo Jadwiga, matka Henryka Pobożnego, warto to przypomnieć, była przez papieża wyznaczona na patronkę Polaków, bo często jakby nie utożsamiamy się z tą Jadwigą, myślimy o naszej wielkiej, wspaniałej królowej spoczywającej na Wawelu, tymczasem katedra pod wezwaniem Jadwigi Śląskiej. Znajduje się przecież w Berlinie. Często utożsamia się ją z niemieckością, ale ta właśnie matka Henryka Pobożnego, żona Henryka Brodatego, była symbolem wielkości duchowej Polski, czy mówiąc jeszcze inaczej, rodu piastowskiego w XIII wieku. Henryk Pobożny, jego ofiara w walce z najeźdźcami mongolskimi, była potwierdzeniem tej wielkości na całej ówczesnej chrześcijańskiej Europy bardzo ważnym. I to podnosiło prestiż Rodu Piastowskiego niewątpliwie. Henryk Pobożny został pochowany we Wrocławiu i ciekawa współczesna historia, że w 1944 roku jego ciało zostało zabrane z grobowca przez naukowców niemieckich. Starali się poddać je badaniom laboratoryjnym, żeby udowodnić, że był Aryjczykiem. Później w oblężeniu Wrocławia ciało zaginęło, ale czy... To, że Mongołowie napadli na ziemie piastowskie rzeczywiście mogło być zemstą cesarza niemieckiego Fryderyka II, bo tak współcześni uważali, że sprowadził on Mongołów na ziemie piastowskie, dlatego że Henryk Pobożny popierał opozycję przeciwko cesarzowi Fryderykowi II. Czy to tylko zmyślenie? To jest całkowite zmyślenie. Znamy oczywiście przykłady korespondencji z Mongołami różnych grup politycznych, jakie wtedy w Europie występowały i były nawet próby zaproszenia Mongołów, że tak powiem, do wywarcia zemsty na nielubianych przez owe ośrodki przeciwników, ale żadnego wpływu na postępowanie Mongołów takie listy nie miały. I na pewno nie istnieje żaden taki list ze strony Fryderyka II, który skądinąd był rzeczywiście wrogiem papiestwa, prawdopodobnie ateistą. Niewątpliwie wspierał ekspansję rozmaitych czynników niemieckich na ziemię, które dzisiaj nazywamy polskimi. Tutaj zwłaszcza ta jego bulla z 1235 roku nadająca prawa zakonowi krzyżackiemu do zajmowania kolejnych ziemi, tworzenia własnego państwa, na północnych rubieżach władztwa Piastowskiego, czy jego wcześniejsza z 1226 roku Bulla nadająca podobne uprawnienia Margrabiemu Turyńskiemu, który wtedy zajął Lubusz właśnie przejściowo, odbity natychmiast przez Henryka Brodatego. To wszystko wskazuje, że rzeczywiście trudno w tym niezwykłym zresztą cesarzu, fascynującej bardzo postaci, szukać kogoś, kto by mógł być rozpatrywany jako przyjaciel Polski. Na pewno nim nie był, nawet w kategoriach przyjaciela Piastów chyba nie można byłoby go umieścić, ale to nie czyni z niego kogoś, kto realnie spiskował z Mongołami, a już zwłaszcza nie czyni z niego kogoś, kto mógł wpłynąć na decyzję Mongołów. Mongołowie czuli się wtedy panami świata i nikt nie mógł im ani dyktować, ani nawet doradzać, w którym kierunku mają zwrócić swoje niszczące oręże. Ciekawsze jest inne zagadnienie, czasem podnoszone przez niedoważonych kandydatów do wypowiadania się na temat historii. Są takie tendencje, by dzisiaj mówić, a właściwie to może była bez znaczenia bitwa, a może nawet w ogóle nie było żadnej bitwy pod Legnicą, takie brednie czasem się pojawiają nawet w obiegu publicystycznym i można powiedzieć delikatnie około historycznym. Rzetelni historycy ustalili ponad wszelką wątpliwość, że bitwa, w której po stronie Henryka Pobożnego walczyło przynajmniej około dwóch tysięcy rycerzy, po stronie mongolskiej zapewne 6, 7, może osiem tysięcy odbyła się i że miała istotne znaczenie dla zawrócenia Mongołów. Batuhan, który prowadził cały ten wielki atak na Europę wtedy, zawrócił po rozbiciu Królestwa Węgierskiego w Perzynę, także swoim najazdem jego główną siłą, powołując się na to, że musi wrócić do centrum Imperium Mongolskiego, ponieważ zmarł wielki Han i Batu Han chciał teraz walczyć o to dziedzictwo. Ale w istocie było to usprawiedliwienie, czy wygodny wybieg, który uzasadniał potrzebę odwrotu Mongołów, którzy ponieśli ogromne straty, zarówno w tej wyprawie na Polskę, jak i w swojej głównej wyprawie przeciwko Węgrom. Nie jest tak, że Mongołowie byli w stanie podbić wtedy cały świat, ponosząc straty w starciu z odważnie stawiającym im czoła rycerzami polskimi i wspomagającymi ich także rycerzami niemieckimi w tamtym momencie czy z bohaterskimi Węgrami, którzy walczyli, przyjęli na siebie główne uderzenie mongolskie wtedy. Mongołowie musieli wycofać się z Europy i to jest rzeczywista zasługa, w której jakiś udział ma także Henryk Pobożny. Była to audycja Historia Żywa.